Spadł na wody terytorialne Korei Południowej. Armia Seulu odpowiedziała ogniem. Prawdopodobnie 23 osoby będą walczyły o fotel prezydenta Ukrainy. Do strajków .pl lot raczej nie dojdzie. Dziś ostatni dzień referendum. Znów rośnie napięcie między obu Koreami. Co najmniej jeden północno-koreański pocisk spadł na wody terytorialne Korei Południowej. Wodze w Seulu poleciły mieszkańcom granicznych wysp, by udali się do schronów. Południowo-koreańska armia odpowiedziała ogniem. Kilka godzin przed incydentem Pyongyang poinformował o rozpoczęciu manewrów wojskowych z użyciem ostrej amunicji. Wydano też ostrzeżenie, aby w rejon granicy morskiej między obydwoma Koreami nie zapuszczały się żadne jednostki. W związku z zagrożeniem podjęto też decyzję o ewakuacji południowo-koreańskich wysp położonych najbliżej granicy z północą. Wczoraj Korea Północna zagroziła przeprowadzeniem kolejnego testu atomowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 38 osób chciałoby powalczyć o fotel prezydenta Ukrainy, ale szanse będą miały najwyżej 23. Centralna Komisja Wyborcza zakończyła o północy przyjmowanie dokumentów i od razu odrzuciła 15 z nich, ponieważ nie odpowiadały stawianym wymaganiom.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 Chodzi tu m.in. o mającego poparcie rządzącej dotąd na Ukrainie partii regionów, kontrowersyjnego prorosyjskiego polityka Michała Dobkina. Kandydatem jest też Renat Kuzmin, były zastępca prokuratora generalnego, który zasłynął politycznymi prześladowaniami Julii Tymoszenko. Na rejestrację czeka chyba najbardziej egzotyczny pretendent na fotel prezydenta, Dart Oleksijowicz Wejder, czyli reprezentant partii internetowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Nawet opozycja chwali pomysł premiera dotyczący Unii Energetycznej, ale nie wierzy w jego realizację. Unia miałaby być gwarancją bezpieczeństwa na wypadek kryzysu i przerwania dostaw. A w czym problem? O tym Agnieszka Rucińska. Unia Energetyczna miałaby dać równe ceny na zakup gazu poszczególnym krajom, a także jako duży klient gwarancję, że kurek z rosyjskim gazem nie zostanie w dowolnym momencie zakręcony. Premier zamierza przekonywać do tego unijnych przywódców. Wtedy mielibyśmy poczucie, że cała Europa jest zdolna do prowadzenia w pełni niezależnej polityki energetycznej. Pomysł premiera znalazł uznanie w dużej części opozycji. Mało kto jednak wierzy w jego realizację. Poseł PiS Jacek Sasin. Donald tu obietnice składał, a potem z tych obietnic niewiele zostawało. Szef SLD Leszek Miller przekonuje, że zamiast Solidarności Gazowej powinniśmy dążyć do tego, by cała Unia Europejska była jednolitym rynkiem. Polityka energetyczna powinna być wprowadzona do traktatu o Unii Europejskiej jako polityka wspólnotowa. Przed Unią Energetyczną ostrzega europoseł Polski razem Paweł Kowal. Jego zdaniem będzie to szkodliwe dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Nigdy tej puszki dzięki Unii Europejskiej nie będziemy mogli otworzyć. Projekt utworzenia Unii Energetycznej Donald Tusk zamierza przedstawić w Agnieszka Rudzińska, Polskie Radio. Głosowanie się kończy, ale do strajku raczej nie dojdzie. Poniedziałek jest ostatnim dniem referendum strajkowego w PLL Lotwy. Przedstawiciele załogi kłócą się z zarządem spółki o wysokość pensji. Związkowcy weszli w spór zbiorowy z zarządem firmy, gdy ten zaproponował obniżenie wynagrodzeń. Pierwsze rozmowy nie przyniosły rezultatu, więc związkowcy zagrozili, że zorganizują w firmie strajk ostrzegawczy. Miesiąc temu rozpisano referendum w tej sprawie i stał się cud. Stefan Malczewski z Solidarności zadeklarował, że do protestu może nie dojść, bo porozumienie w sprawie płac jest bliskie. Nastąpiło jednak mocne zbliżenie stanowisk. Jeżeli chodzi o wynagradzanie pracowników, to wydaje mi się, że jesteśmy blisko, do osiągnięcia kompromisu. Wyniki referendum będą prawdopodobnie ogłoszone jutro. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Coraz bliżej końca budowy drugiej linii warszawskiego metra właśnie wkracza ona w ostatnią fazę. Wczoraj stację przy londzie odwiedziła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. A jej przewodnikiem był rzecznik wykonawcy Mateusz Witczyński. To jest ten etap, kiedy już wykonano tyle prac elewacyjnych, że prowadzone są już prace instalacyjne wewnątrz obiektu i to jest tak naprawdę ten ostatni etap przed przygotowaniem stacji do jej pełnego funkcjonowania. Widać, że jest zaawansowanie, Niektórzy nawet tutaj widać, że specjalnie poczyścili podłogę w niektórych miejscach, bo na pewno na co dzień taka nie jest jeszcze ciągle, a tam za nami tunel ładny i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Betonu potrzebnego na wybudowanie centralnego odcinka drugiej linii metra starczyłoby na 7 Empire State Building, a ze stali można by wykonać 8 wież Eiffla. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, druga linia metra będzie gotowa do 30 września. To był serwis trójki. Adam Malecki. Reprezentacja piłkarek ręcznych zdobyła kolejne cenne punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Polki pokonały w Zielonej Górze Portugalię 29 do 21 i z czterema punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie. Prowadzi Czarnogóra przed Czeszkami. Polska zagra jeszcze właśnie z liderkami, z Czarnogórkami u siebie i z Czechami na wyjeździe. Na mistrzostwa, które w grudniu odbędą się na Chorwacji i na Węgrzech, awansują dwie najlepsze drużyny z grupy. W piłkarskiej ekstraklasie 28. kolejka. Ta zakończy się Dzisiejszym meczem zagłębia Lubin z Wisłą Kraków. We wczorajszych spotkaniach górnik Zabrze zremisował u siebie z Jagiellonią Białystok 3 do 3. Zabrzanie prowadzili już 3 do 0. Zawisza Bydgoszcz wygrał ze Śląskiem Wrocław 1 do 0. Liderem jest Legia Warszawa. Siatkarki Chemika Policy od zwycięstwa rozpoczęły rywalizację z tauronem MKS Dąbrowa-Górnicza w półfinale rozgrywek Komistrzostwo Polski. Wczoraj wygrały 3 do 1. Libero chemika Agata Sawicka przyznała, że niedzielny pojedynek nie był spacerkiem. Jestem bardzo zadowolona i dumna z mojego zespołu, że pomimo tego, że było nam bardzo, bardzo ciężko, wyszłyśmy z tego zwycięską ręką. Dziś drugie spotkanie w Policach. Kajetan Kajetanowicz, jadący Fordem Fiesta R5, zajął trzecie miejsce w rajdzie Akropolu, trzeciej rundzie Mistrzostw Europy. Zwycię zwyciężył Irlandczyk Craig Breen, który jest liderem w klasyfikacji generalnej. Kajetanowicz awansował na czwartą pozycję. Finał w tenisowym turnieju w Miami był raczej jednostronnym widowiskiem. Po godzinie i 23 minutach Nowak Djokovic pokonał 6-3 i 6-3 Rafaela Nadala. Dla Dżokowicza był to już czwarty triumf w Miami. Wiem, co muszę robić w meczach z Rafaelem i czego się po nim spodziewać. Dlatego ważne jest, aby w stu procentach realizować założoną wcześniej taktykę. Znakomicie wszystko mi się układało, jak na przykład skuteczny serw. Dlatego uważam, że rozegrałem świetne spotkanie. Mówił szczęśliwy Dżokowicz. W jego przypadku doszło do niecodziennego wydarzenia. Do finału rozegrał on tylko trzy pojedynki. Pozostałe dwa przeciwnicy oddali walkowerami. Co ciekawe, w swojej bogatej karierze Rafael Nadal nigdy jeszcze nie wygrał zawodów w Miami. Z Chicago Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy kilka minut po dziewiątej. Dziś prawie w całym kraju pogodnie zachmurzy się i może przelotnie padać na Suwalszczyźnie, także na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie rośnie. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 11 w Białym Stoku i Augustowie, do 17 w Szklarskiej Porębie, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 lat 0% i siedmiocelowy tablet Samsung Galaxy Tab 3 z twórzeniowym procesorem i wbudowaną pamięcią 8GB w supercenie 499 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma.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 całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl Teraz w Mediamarkt. Za pralkę ładowaną od frontu marki Indesit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 Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie wiceprezes partii Polska Razem, profesor Krystyna Iglicka-Okulska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego zabiegając o miejsca w parlamencie europejskim? Partia Polska Razem chce skupiać się w kampanii wyborczej na sprawach krajowych no bo to jest po prostu dla nas najważniejsze i zresztą każda dojrzała demokracja, proszę zwrócić uwagę jak się zachowują społeczeństwa Europy Zachodniej czy też amerykańskie społeczeństwo w trakcie wyborów wszystko jedno jakich, jednak dla ludzi najważniejsze są sprawy wyborcze wewnętrzne i to co w tej chwili dzieje się zarówno w kampanii Platformy Obywatelskiej jak i Prawa i Sprawiedliwości ta polaryzacja poglądów to postawienie na sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego na rozgrywanie Ukrainą jest y, według nas y, no, po, po prostu tematem zastępczym, jak zwykle w przypadku Platformy. A zastępczym? No zastępczym? Jeśli to się dzieje, jeśli wokół nas dzieje się to, co się dzieje, to y, mówienie o sprawach międzynarodowych, europejskich, to jest temat zastępczym właśnie. Y, Ukraina jest tematem zastępczym. Nie można polaryzować ludzi, nie można stwarzać zagrożenia wojną, y, którego tak naprawdę nie ma. Mąż stanu w obecnej sytuacji powinien powiedzieć, szanowni państwo, drodzy wyborcy, Pol Polska nigdy jeszcze nie była tak bezpieczna, jak w ostatnich dziesięciu latach. Należymy do struktur Unii Europejskiej, mamy soj sojusz z NATO, natomiast naszym za największym zagrożeniem jest zagrożenie demograficzne. O tym premier w ogóle nie mówi. To jest dla nas największe niebezpieczeństwo i my powinniśmy na tym się skupić. Może na powinniśmy... największej fali emigracji, którą Pani mamy profesor. od dziesięciu lat i na tym, że za chwilę Polacy nie będą, bo tutaj mówiłam w programie u Pana, yy, nie będą mogli mieć swoich emerytur, bo ZUS będzie bankrutem. Tymczasem ja Panie profesor, tak, cóż to znaczy? znaczy z, z, można zapytać w takim razie, że skoro jedni straszą, jak pani mówi, o, mówi wojną czy zagrożeniem naszego bezpieczeństwa, to może mąż stanu e, powinien włączyć się do dyskusji i uspokajać i mówić o polityce europejskiej tylko w inny sposób, innym tonem. Ale oczywiście i to Jarosław Gowin robi, ale stawia jednak na sprawę Nie, wewnętrzne. mówić wprost. Będziemy mówić o sprawach wewnętrznych. Bo to, jest, bo to jest dla nas najważniejsze. Natomiast my mówimy również o sprawach, przecież mamy największego specjalistę od spraw Ukrainy Pawła Kowala, który jeżeli jest w środkach masowego przekazu, mówi głównie o Ukrainie, ale mówi to spokojnym. Natomiast mówienie, że, pierwsze, że 1 września polskie dzieci mogą pójść, nie pójść do szkoły, dlatego, że być może będzie wojna. W sytuacji takiego odpływu, takiej imigracji, to jest po prostu coś, co moim zdaniem no, jest strzałem, strzałem w stopę i oczywiście to nie będzie podlegać pod Trybunał Stanu, stanu. natomiast Bild na następnego dnia, gdy media niemieckie zorientowały się, że premier mówi, że Pol właśnie polskie dzieci mogą nie pójść do szkoły, pokazał dokładne statystyki. 125 tysięcy polskich dzieci, których rodzice pracują w Niemczech, bo to jest jeden z największych krajów przyjmujących, a dzieci pobierają zasiłki tam. I to jest jak gdyby takie powiedzenie: halo, halo panie premierze, stop, niech pan się nie zapętla w tym wszystkim, co pan mówi, bo te dzieci zaraz mogą zjechać do swoich rodziców. Czyli to jest po prostu skandaliczne rozgrywanie zagrożenia ze wschodu. Na dodatek, no to pytanie, co jest jak, śmieszne? Jak by wyglądała polityka zagraniczna prowadzona przez Partię Polska Razem? Bo w deklaracji założycielskiej y, ugrupowania czytamy, że y, partia chce prowadzić politykę zagraniczną na miarę ambicji Ciężko pracujących na swoje utrzymanie Polaków. Rząd Tuska prowadzi dziś politykę zagraniczną nie na miarę ambicji ciężko pracujących Polaków. Rząd Tuska prowadzi politykę zagraniczną pełną chaosu, pełną e, takiego wychodzenia naprzód i uważania, że cokolwiek tak naprawdę my jesteśmy w stanie w tej polityce zagranicznej my, jako wielkie mocarstwo tego regionu, załatwić. Co jest śmieszne. To najbardziej to, już już zaraz powiem, najbardziej śmieszy mnie to, że że i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska postawiły na złego konia, czyli na pana Kliczkę. Jarosław Kaczyński pojechał na barykady i tam witał się z panem Kliczko, a Platforma Obywatelska za pieniądze podatników załatwiła nam kampanię w czasie, w czasie swojej konwencji z panem Kliczko w roli, w roli głównej. No i teraz zobaczymy, kiedy przyjedzie ten największy kandydat, najlepszy kandydat na premiera. Nie pamiętam nazwiska, oligarcha od czekolady. Nie może pani czy, czy nie może pani powiedzieć, Byli że Kiszko nie był ważną postacią tego, co działo się na Malianie? Oczywiście, że tak, ale ludzie są zmęczeni. Wie pan co, bo to jest taki trochę... Jeżeli partia nowoczesna uważa, że znów Polaków można... To jest pewnego rodzaju taka rozgrywka. Oczywiście jesteśmy państwem leżącym na peryferiach Europy i zawsze dla nas, jak ja gdziekolwiek jestem na świecie, oglądam BBC, oglądam CNN, oglądam wszystko, telewizję francuską, w każdych tych programach informacyjnych w każdym kraju najważniejsze są sprawy krajowe. To jest pewnego rodzaju nasz prowincjonalizm, że cokolwiek się będzie działo w Malezji, Indonezji, Chinach, to jest pokazywane jako news, bo my jesteśmy spragnieni tego świata. A kampania, w końcu trzeba to zmienić. Trzeba Parlamentu to... Europejskiego, to być może jest ten moment, w, nie, żeby w nie, każdym mówić pra... o... nie Nie, Ale w każdym kraju. Ale Pani Profesor, tryb, tak. za chwilę będą mm -hmm. wybory samorządowe, potem Parlament Krajowy i mm -hmm. wtedy będzie mowa o sprawach wewnętrznych. Być może to jest Więc ten moment, mówmy, mówmy o swobodnym o Mówmy o swobodnym przepływie. Mówmy o zasiłkach na Polskie dzieci czy na pracowników. Mówmy stop dyskryminacji Polaków. Mówmy, jak wykorzystać wielką potęgę, jaką jest młoda emigracja w tej chwili Polska, która już się staje diasporą. Dlaczego premier do tej pory nie, nie rozliczył się z braku programu powrotów? Dlaczego nic nie mówi, nie z braku, program był, tylko powrotów nie było. Dlaczego nic nie mówi, absolutnie nic o tym nie mówi, co jest najważniejszym problemem, e, można powiedzieć, naszego kraju, tego kraju, czyli ten wielki odpływ ludzi, ale ten wielki odpływ u ludzi y, idzie w struktury Unii Europejskiej. Unia, poszczególne państwa narodowe y, próbują rozgrywać Polakami. Polacy są tym kozłem ofiarnym, gdzie można te różnego rodzaju hasła rasistowskie, ksenofobiczne y, można, można w nich po prostu bić. To My mówimy do pytania y, tak. o to, jak Polska Razem prowadziłaby politykę zagraniczną, żeby ona była na miarę ambicji ciężko pracujących Polaków. Polska My mamy, my mamy manifest y, taki nastawiony na y, pro, y, wybory europejskie, który nazywa się Wielka Polska w Małej Unii i to jest manifest polskiego eurorealizmu. Oczywiście jesteśmy jak najbardziej za byciem Polski w strukturach Unii Europejskiej. Nasza sytuacja geopolityczna, położenie pomiędzy Niemcami i Rosją, Unia Europejska to jest coś, coś, coś co bardzo dobrze, że się Polsce przytrafiło. Natomiast w tym wszystkim, co się dzieje, w tym wszystkim w Unii pokryzysowej, w Unii, która rozgrywa, gdzie pani narodowe, rozgrywają swoje własne interesy. Czy to w handlu wieprzowiną za plecami Brukseli, czy lobbowaniem na swoją korzyść, jeśli chodzi o, o, o wędzenie wędlin, o żarówki, o cokolwiek. Tam są wielkie lobby. I my zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie mądrej, zagranicznej polityki dla Polski w ramach Unii Europejskiej jest możliwe tylko wtedy, kiedy ta Polska będzie silna, kiedy my będziemy silni i będziemy potrafili dbać o własne interesy. To przejdźmy Czyli, z, z, z haseł tak. na poziom konkretu. Pani jest, pani profesor, przeciwniczką wspólnej waluty europejskiej. Tak, jestem przeciwniczką wspólnej waluty europejskiej. Oczywiście był to piękny pomysł, ale musimy o tym pamiętać, że do Unii Europejskiej wchodziły państwa, które na to były nieprzygotowane i w tej chwili pompowanie, pomoc Grecji kosztuje, oczywiście ta pomoc musi być, ale kosztuje strasznie dużo państwa północy i państwo, które nie, nie w ogóle nie wiadomo, jak Unia Europejska, Unia Monetarna będzie wyglądać. No, nie jesteśmy jeszcze. w demontażu strefy euro. Tak, powolnego demontażu. Wyobraża Pani ze... sobie, że przekonuje Pani, na przykład, jako przyszła minister, nie wiem, wicepremier, być może premier, Angela Merkel, do tego, że, żeby zrobić pogrzeb euro w Europie? Wyobrażam sobie to, oczywiście nie za rok, nie za dwa, ale być może w najbliższym okresie, dlatego, że Niemcy i społeczeństwo niemieckie, głównie, bo to o to chodzi, też są zmęczone tą nieustającą pomocą, którą trzeba dawać państwom, bo ktoś tam kiedy da dał łapówkę, bo tak to najprawdopodobniej wyglądało, za to, żeby się w tej strefie, w tej strefie znaleźć. Nie można, projekt piękny, idea piękna, tylko po prostu to, to nie działa i Unia jest najbardziej, najbardziej Unia jest w tej chwili osłabiona właśnie tym, że przyjmowała do strefy euro i to ją też obnaża jej słabość gospodar kraje, które nie były do tego przygotowane. A Polska, będąc poza strefą euro, wygrała ładnie y, także i kryzys gospodarczy. I być może I najbardziej, ktoś, kiedy ale, mówi, że mm -hmm. ta kampania jest właśnie y, o tym, y, że albo będzie Unia Zjednoczona jeszcze bardziej zintegrowana, albo się rozpadnie, ma na myśli także takie głosy jak ten o demontażu strefy euro. Um, Unia nie może polegać na federalizmie, dlatego, że to zagraża i to jest w ogóle absurd w dzisiejszej sytuacji mówienie o jakimkolwiek większym federalizmie y, na poziomie unijnym w sytuacji taką, jak, jaką mamy w tej chwili do czynienia. To jest Unia pokryzysowa, osłabiona, z bardzo y, silnymi państwami narodowymi, które będą dążyć w swoją stronę, y, ale ona będzie trwała. Odejście jest odejście od sytuacja... euro wzmocni y, Europę? E y, odejście od euro może wzmocnić Unię Europejską. Paradoksalnie może, bo to jest w tej chwili, co ją osłabia. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć jedną niezwykle ważną rzecz, o czym będziemy mówili. To, co w tej chwili się dzieje, ta walka o siłę roboczą powoduje, że Unia jako całość, jako, jako cały taki jeden twór, twór geopolityczny i geograficzny też zaczyna mieć rubieże, które są e, opustoszałe i w których starzeją się społeczeństwa niezwykle szybko. To jest również między innymi Polska, e, e, kraje, e, kraje bałtyckie. I musimy przekonać społeczeństwa Unii Europejskiej przede wszystkim, również polityków Unii Europejskiej, że to Unii jako całości nie służy. Nie może być w tej, w tej jednej geografii, nie mogą być obszary puste, gdzie niedługo będą żyć dinozaury a i, i obszary zagęszczone, gdzie jakoś ta gospodarka się kręci. Także dla równomiernego wzrostu Unii Europejskiej bardzo ważna jest demografia. My mówimy, że jednym z największych niebezpieczeństw tak naprawdę dla Unii Europejskiej jest, bez, jest brak bezpieczeństwa demograficznego. I tutaj wracając do spraw krajowych, jadąc, jadąc do pana, słuchałam reklamę w radiu, która też wkurza mnie niezwykle, pod tytułem ZUS czy OFE, OFE czy ZUS i okazuje się, Od że premier będziemy Tusk... będziemy mogli wybierać, premier Tusk mówi, to, że zostaje w tak, ZUS. i ja polecam premierowi Tuskowi, tak jak i mogę powiedzieć tutaj na antenie, wszystkim nam, skoro tak bardzo b, b, denerwujemy się, że, b, że potrzebna jest dywersyfikacja źródeł energii, to najbardziej to, co powinien zrobić mąż stanu, o tym zaczęłam mówić, powinien powiedzieć, proszę Państwa, jesteśmy, Polska jest zagrożona demograficznie. Dywersyfikujmy nasze źródła zabezpieczenia na starość. I to dotyczy pokolenia tych oszukanych, 40-30-latków, które miały mieć bardzo bogatą emeryturę z powodu OFE. To dotyczy również, bo, bo to OFE obiecywały, to dotyczy ludzi, również ludzi młodych, bo tu u Pana powiedziałam, że w roku 22 ZUS będzie bankrutem. Czyli nie. to nie jest wy na to, na to odpowiadają ZUS, OFE, ludzie. Nie, nie. A cóż to znaczy będzie bankrutem? ZUS zbankrutować nie może. Po, po, po, stan, stan kasy będzie pusty. Po prostu kasa będzie pusta, stan finansów państwa będzie pusty i w tej chwili to co zrobiono, to zrobiono tylko po to, żeby obniżyć. Dywersyfikujmy źródła zabezpieczenia na starość. i dla pani ZUS, pani wybór, i OFE, to, Dla pani wybór jest oczywisty. Pani zostaje to chodzi OFE. O to, bo to nie jest taki, to jest wybór, czy 85% naszej składki pójdzie na ZUS i 15% na OFE. Ja będę dywersyfikować i stara się również oszczędzać i Polska razem mówiąc o projektach yy, i programie wyborczym, ten, tym, który mamy, gdy on się spełni, Polacy będą bogatsi, bo pensje brutto staną się pensjami netto. Ale I wtedy będziemy mogli odłożyć. Profesor, proszę tak. mi pozwolić, bo, mhm. bo Polacy będą bogatsi, ale zanim trzeba chyba też wyjaśnić następującą kwestię. W programie czytam proponujemy likwidację wszystkich przywilejów i utworzenie jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich Polaków. Czy to znaczy, dobrze rozumiem, że m, na przykład Górnicze uprawnienia emerytalne wymagają pilnej zmiany? Tak. Znosimy uprawnienia y, tak. emerytalne górników. Tak. Zmieniamy zasady rolniczego ubezpieczenia społecznego. Tak. To są, to są niepopularne hasła, ale jeżeli To nie tego od razu nie Polacy ruszą. będą bogatsi. Ci konkretni ludzie nie będą bogaci od, od razu. Będą, będą, będą, będą, bo y, po prostu to jest nienormalne, żeby, żeby w państwie na tym poziomie y, może niedobrobytu, tylko niedobrobytu, były tak niezwykle uprzywilejowane grupy i takie segmenty społeczeństwa tak strasznie biednego, że przeszło dwa miliony ludzi wyjechało. I bezpie ludzie przy tym zagrożeniu wojną, którą, którą cały czas premier nam pokazuje. Przecież nie ma zagrożenia wojną, Jest o tym premier, pani mówiła premier nam to pokazuje. Ale pani Tref. mówi, że nie ma tego zagrożenia. Oczywiście, że nie ma, ale jeżeli ktoś y, widzi non-stop ten przekaz y, y, wojsk przesuwających się rosyjskich y, w okolicach Krymu, stale jest, y, y, wojsk być może wchodzących na wschodnią Ukrainę. Y, y, cały czas to jest ten główny przekaz. Oczywiście, tylko, tylko nie wszyscy to rozumieją. To, co ludzie, ludzie, co ludzie robią, emigrują. Przeszło 2 miliony, wybrało bezpieczeństwo. Poza Polską. I y, y, jaki mąż w stanu może przymykać oczy i jeszcze straszyć, że może być kolejny odpływ? Profesor Krystyna iglicka okulska wiceprezes Partii Polska, razem Jarosława Gowina. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.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 Czy wiesz, że pełna nazwa salonów iSpot to iSpot Apple Premium Reseller? Pod tą wyjątkową nazwą kryje się nie tylko pełna oferta produktów Apple i wybór najlepszych dostępnych na rynku akcesoriów, ale także kompleksowa obsługa ekspertów. Dobierzemy produkt idealnie dopasowany do Twoich oczekiwań. Nasi specjaliści Apple skonfigurują go zgodnie z Twoimi potrzebami, zadbają o bezpieczne przeniesienie ustawień i Twoich danych. Poznaj swojego iPhone'a z iSpot Apple Premium Reseller. Najłatwiej i najlepiej dla Ciebie. Znajdź nas na iSpot.pl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 Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już zbliża się 8:30. Benjamin Filip. Znowu zmiany w sprawie małych sądów. Prezydent Bronisław Komorowski podpisze dziś nowelizację o ustroju sądów. Zmiany pozwolą ministrowi sprawiedliwości przywrócić 41 z 79 małych sądów rejonowych zreorganizowanych za sprawą reformy Jarosława Gowina. Tymczasem sędziowie czekają na raport dotyczący bilansu zysków i strat. W związku z reformą ma być gotowy za kilka tygodni. Ukraina może zostać członkiem Unii Europejskiej w 2025 roku, przekonuje były szef ukraińskiej dyplomacji Petro Poroszenko. To on według sondaże uchodzi za faworyta majowych wyborów prezydenckich. Polityk oświadczył, że dopóki nie są prowadzone z Rosją przejrzyste rozmowy to Ukraina nie może czuć się bezpiecznie. Ukraina w polityce krajowej to temat zastępczy komentowała tymczasem w Trójce wiceprezes Polski razem profesor Krystyna Iglicka-Okulska. To co w tej chwili dzieje się zarówno w kampanii Platformy Obywatelskiej jak i Prawa i Sprawiedliwości to postawienie na sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego, na rozgrywanie Ukrainą jest według nas no, po prostu tematem zastępczym. Wiceprezes Polski razem zapowiadała, że jej partia o miejsca w Parlamencie Europejskim będzie skupiała się w kampanii przede wszystkim na sprawach krajowych. Słynne już rzeźby rąk wystających ze ściany tunelu warszawskiej trasy WZ wrócą na dawne miejsca. Prace niedawno zostały skradzione, nowe pojawią się prawdopodobnie za kilka tygodni. Tym razem jednak legalnie, bo autor ma już zgodę stołecznego ratusza. Tomasz Górnicki zapowiada również realizację kolejnych pomysłów na terenie stolicy. Pierwotne założenie partyzantki rzeźbiarskiej zostaje jak najbardziej aktualne, czyli następne projekty z całym moim zadowoleniem ze współpracy z Ratuszem jednak zostaną zainstalowane samodzielnie, tak samo jak ten pierwszy. Gdzie pojawią się kolejne rzeźby, tego artysta na razie nie zdradza. To będzie pogodny dzień, zachmurzy się i może przelotnie padać na Suwalszczyźnie i na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie rośnie. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 11 w Ostrułęcej i Koszalinie, do 17 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Goście w doskonałych humorach. Humor. No wiosna, wiosna, wiosna, Tak, Należy się cieszyć. Uderza do no, tak. głowy. Za 24 minuty 9. gość Janna Mierawczyk. Dzień dobry, Piotr Semka do rzeczy. Dzień dobry. I Michał Krzymowski Newsweek również. Dzień dobry. Muszę spracić Państwu, że dzisiaj wspaniała wiosenna uroda po pani prowadzącej powala na kolana. No i jak mam teraz zacząć rozmawiać? Y y Cztery y godziny y rozmów y i nic. Tak zaczyna. Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji, John Kerry, Sergier, Ławrow porozumieli się w Paryżu co do jednego, że nadal trzeba rozmawiać o kryzysie ukraińskim. Żadne decyzje nie zapadły. Różnica zdań ciągle bardzo duża. Panowie spodziewali się czegoś więcej? Przede wszystkim to, że Ławrow bardzo poważnie traktuje te rozmowy. Nie obraża się. Nie ma artykułów w prasie moskiewskiej wyśmiewających Kerry'ego albo Obamę to pokazuje, że polityka zdecydowania powoduje, że, staje, że Ameryka jest w tym konflikcie partnerem. Zauważmy, że nie mówimy dzisiaj o spotkaniach y, Ławrowa z szefową dyplomacji europejskiej y, panią Aszton, czy panem Rampujem, y, że to Ameryka wróciła do roli tego, z kim Rosjanie się muszą liczyć. I teraz to, to, to ogólne założenie, a szczegółowe Rosja proponuje coś bardzo niebezpiecznego, to znaczy powód do ideologii Nowej Jałty. Rosja chce, aby, aby Ukraina zadeklarowała swoją neutralność, to znaczy to, że nie może przystąpić do NATO, i żeby zadeklarowała swój federalizm. W warunkach e, wpływu Rosji na wschodnią Ukrainę oznacza to coś w rodzaju... Rzecz z jest czasów saskich, to znaczy wtedy żadne reformy nie będą mogły się odbyć na skalę ogólnoukraińską, i, i Rosja będzie dbała, aby Ukraina znajdowała się w stanie takiego półchaosu, pół uzależnienia od Rosji. I, i jeśli Zachód na to pójdzie, to to będzie zdrada Ukrainy, a na pewno zdrada Majdanu. Znaczy, ja to tak nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że to, że Rosja musi liczyć ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest coś zupełnie. Oczywistego. natomiast ja absolutnie nie widzę tutaj jakiegoś zdecydowania i determinacji po stronie, po stronie amerykańskiej. W wypowiedzi mówiące o tym, że, że na pewno nie będzie interwencji interwencji na Ukrainie, to właściwie już dzisiaj jest taka sytuacja, w której Amerykanie sami sobie odbierają pewien argument, bo nawet gdyby oni rzeczywiście nie planowali... Nie, ale tej... Ja mówię na tle Unii Europejskiej. Ja no myślę, tak, ale że Amerykanie są idealni, a ty tle nie zyskują. A czy moim zdaniem jednak to, to, jest, to, to jest bardzo miękko, w bardzo miękki sposób rozmawiają Amerykanie. No bo nawet gdyby rzeczywiście oni nie planowali tej interwencji i nie brali jej pod to uwagę, to po co to mówić? To, to, tak? co to mówić tak? No bo to dzisiaj jest właściwie odbieranie sobie jednego z argumentów, czy takiego jednego kroku w dochodzeniu do, do pewnego rodzaju kompromisu. I teraz. Ja rozumiem, że tutaj no właściwie ponad, ponad głowami polityków ukraińskich, Rosjanie chcieli właściwie wymusić, w, w, w, wymusić albo federalizację Ukrainy, albo przynajmniej taką deklarację ze strony Zachodu wiążącą, że, że na pewno Ukraina w, w żadnej w przewidywanej perspektywie nie, nie wejdzie do NATO i moim zdaniem wikłanie się w takie rozmowy, też to gdzieś tam w tej rozmowie zabrzmiało, to powiedział Barack Obama czy, czy, czy, czy John Kerry, że żadne decyzje dotyczące Ukrainy nie będą podejmowane bez Ukrainy. To był akurat He. sygnał dobry, tak? Natomiast, natomiast wydaje mi się, że można by to było na pewno o kilka, a przynajmniej o, o, no, o, o dwa znaczy, stopnie mocniej mówić. Bardzo groźnym nawrotem takich pomysłów na yy, gwarancję wielkich mocarstw dla stworzenia czegoś w rodzaju Finlandii, Kiedyś Finlandia miała taki status e, kraju neutralnego, który jak gdyby miał się dostosować do życzeń Rosji. E, to byłoby wskazówka, y, która byłaby bardzo groźna, na np. dla Gruzji, która jednak ma aspiracje natowskie. St z istotą świata łacińskiego jest to, że wolni ludzie podejmują decyzje o sobie. I rosyjskie groźby nie powinny paraliżować Zachodu w kierunku szukania właśnie tej oferty finlandyzacyjnej. Szkoda, że pierwszym rzucił ten pomysł finlandyzacyjny był Zbigniew Brzeziński, co pokazuje, że, że, że po latach on już wiele stracił ze swojego politycznego zmysłu. A się... no tak, ale, hmm. ale nawet, nawet on mówi, że, że, że właśnie tutaj nie, nie powinno się wykluczać, przynajmniej w tej, nawet w, tej, w deklaracjach tak, tej interwencji. Tak, że, także widać, że tutaj jakby administracja, administracja amerykańska jest jeszcze łagodniejsza. A skrym... no, ale, ale jeszcze wróćmy do tego. To są negocjacje, które, które jednak ciągle się toczą. To jest Gadew. To jest granewo, w której Rosja próbuje nas już oswoić na przykład z tym, że już Krum to jest zamknięta rzecz. Na to nie można się zgodzić. A z kim Rosja bardziej się liczy? Z Stanami czy z Niemcami? Pytam o to, bo rzecznik prezydenta Rosji Dmitry Piesków mówił, że często kontakty telefoniczne Putina z Merkel są ze względu na kryzys na Ukrainie na wogę złota. Nie, no to, to chyba jest jasna rzecz, że, że jednak z Amerykanami no to jest jednak potęga i i, i to jednak jest główny jakiś tam punkt odniesienia, natomiast tak jak mówię mnie się ciągle wydaje, że, że Amerykanie trochę jednak nie doceniają tego co tutaj się stało i, i, i, i, i, i, i że to wymaga jednak dużo większego zdecydowania i też trochę tak się dziwię już tak patrząc na, na to wszystko Hmm, też w takim kontekście ambicjonalnym, w takiej perspektywie ambicjonalnej, że, że Barack Obama tak tak właściwie no, daje się ciągle spychać gdzieś... No, no tak, ale to jest, wiesz, no, to jest potwierdzenie tezy, że Barack Obama jest bardzo przeciętnym człowiekiem bez żadnych talentów mężczyzn. Znaczy, no sam. jednak wygrać dwa razy wybory, no to nie sądzę, że jest człowiek przeciętny. Ale co się dzieje, gdy już może dyktować politykę międzynarodową, jest to człowiek, który nie ma wyraźnej linii. No. Na, na pewno niestety trochę abdykuje z, z, z pewnych pól, na, na, na, na, na kadencja, których Amerykanie no, byli to, od robi, wielu, wielu celu. lat. I szkoda. się martwić o relekcje. A jednak jest bierny, no i taki blady. No, no to w razistych postaciach naszej polskiej rodzimej polityki. Weekend ciepły, słoneczny, obfity w spotkania, wybor do europarlamentu przed nami. Jarosław Kaczyński w Jeleniej Górze On zapewniał, że chce pracować nad rewitalizmem Dolnego Śląska, co mnie osobiście cieszy, bo jestem z Wrocławia. Donald Tusk ma zamiar przedstawić w Brukseli projekt Europejskiej Unii Energetycznej. To w bardzo dużym skrócie, ale tak naprawdę chciałem się zapytać, jak będzie wyglądała ta kampania wyborcza? Czy ona będzie o Unii Europejskiej, czy ona będzie przygotowaniem do wyborów samorządu? To zależy od Putina. Oczywiście, paradoksalnie tak naprawdę, no nie sądzę, znaczy każdy wzrost napięcia na wschodzie będzie służyć Tuskowi, bo on wtedy będzie wracał do roli tego przywódcy narodu, który chroni Polskę przed strasznym światem pełnym zagrożeń. A sondaże rosną. E, tak, on na, na tym wyszedł. Natomiast Tusk z kolei potyka się na takich sprawach jak matki niepełnosprawnych w Sejmie, gdzie okazuje się, że pomysł na to, żeby błysnąć wizytą, może czasami zamienić się w swoje przeciwieństwo, nie przynosi mu. Dla Kaczyńskiego oczywiście tematyka krajowa jest o wiele atrakcyjniejsza i im bardziej będzie spokojna sytuacja za naszą wschodnią granicą, tym bardziej będzie wiarygodny w przedstawieniu tych tematów. Każdy ma jak gdyby swoją połówkę. Tusk chce być Mr. International, a Kaczyński chce być człowiekiem, który mówi o sprawach krajowych. A w której sukcesu można większe odnieść? Połówce? Znaczy no, każdy temat, który ściąga, ściąga Tuska tu do Warszawy, czy, czy, czy do Polski, no to jest, to jest jakaś szansa dla, dla PiSu. Natomiast ja muszę powiedzieć, że, że jestem trochę też zdziwiony tym, jak PiS przesypia rozmaite tematy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Uważam, że Ukraina jest kompletnie przez PiS, przez Pana. Druga rzecz. Wszystkie partie naprawdę rzucają to, co mają najlepsze na listy wyborcze. PiS, moim zdaniem, te listy skonstruowało słabo. Ja rozumiem, że jest pewna trauma, która siedzi w Jarosławie Kaczyńskim, związana z tym, że on wprowadził do Europarlamentu 16 europosłów, a dzisiaj został z siedmioma. I rozumiem, że to gdzieś tam musi w nim siedzieć, natomiast, natomiast te listy są słabe. Kolejna rzecz, przy bardzo niskiej frekwencji, bo, ta, bo taka będzie w tych eurowyborach, moim zdaniem to będzie około 22%. Takie, takie, takie, takie iście ta, ta, Taka sytuacja, w której idzie się na udry z, z ojcem Tadeuszem Rydzykiem i, i właściwie no, rezygnuje się z jego jakiegoś takiego mocnego wsparcia w sytuacji, kiedy naprawdę ci słuchacze to troszkę reagują tak jak wojsko. Tak? To, co, to, co gdzieś padnie, padnie na antenie, to, to, to potem jest przez nich respektowane. Moim zdaniem to, to są rzeczy, które mogą wskazywać na to, że tej pycha trochę kro, krąży, kro, kroczy przed upadkiem. To znaczy, że zbytnia pewność siebie może spowodować właśnie to, że, że te wybory paradoksalnie, które wydawały się absolutnie do wygrania dla PiSu, tak? zostaną przegrane, może tak być. Mój kolega Zysuka chyba trochę przecenia te Wyładowanie elektryczne do linii Toruń-Warszawa. Nie, ale to wskazałem dopiero na trzecim czy czwartym ee, miejscu, tak? Ja tego ee, nie, absolutnie ee, tego okay, nie przeceniam. Ja natomiast jest to natomiast jakiś jeden z elementów. Y, każda z partii ma pewną słabość. To znaczy, rzeczywiście, o ile cztery lata temu na listach PiS-u było bardzo dużo młodych młodych, jak na polską politykę, ludzi między czterdziestym a pięćdziesiątym rocznikiem, to tu rzeczywiście nastąpiła ym, no, zwyżka średniej wieku. Natomiast słabością list Platformy jest y, bardzo duża ilość ministrów, którzy dostali luksusową emeryturę w Brukseli i, i, i którzy, którzy tak zachowują się troszeczkę jak słoń w porcelanie. Dobrze, żeby Jan Wincent Staski nie mógł się dowiedzieć, że, że nie ma takiej formy. Jestem kandydatem w Bydgoszczu, co potem powoduje złośliwe pikiety, gdy się pojawi. To, to jestem zdumiony to, to, takim, taką nonszalancją. Tak samo pani Kudrycka, tak samo pani Szumilas. No to nie są lokomotywy wyborcze. Nie są, są ale ja powiem więcej. Moim zdaniem te, te dwie osoby, no akurat nie mówię tu o minister Kudryckiej, bo ona też, też politykiem jest istnieje od dzisiaj i, i tam nieraz przewodziła liście wyborczej i, i potrafi pewnie robić kampanię. Natomiast tacy ludzie jak Michał Boni czy, yy, czy, czy Jacek Rostowski uważano, że to są osoby, które do europarlamentu się nie dostaną. Nie dostaną się dlatego, że po pierwsze tak jak Rostowski no, nie jest u siebie, ma silną listę. Ma, ma... No i jeszcze negatywny elektorat. Ta, ta, ta. Ma Tadeusza Zwiewkę, który gdzieś tam jest, jest obecny w regionie od lat. Z kolei za Michałem Bonim, moim zdaniem, będzie ściągnęło to, te wypowiedzi, że on idzie do Brukseli, dlatego że tam jest jego żona, i że właściwie no, to, że to, że to są takie powody. I dlatego wydaje mi się, że te osoby tych list nie pociągną i do europarlamentu się nie dostaną. Dziękuję bardzo, Michał Krzysztofski, Newsyk, Piotr Semka do rzeczy. I niestety czas nas pogonił i nie zdążyliśmy porozmawiać o Marszu w Obronie Życia, no właśnie, który bardzo ja Piotr Semka chciałem... cieszy. Nie, że ja się bardzo. Był że tak, cieszy, ale nie no, no, na mnie. Ja cieszy, cieszy, ale się Cieszy działa. mnie. Ale dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Joanna Mielewczyk za 12,5 minuty. Dziewiąta pierwsze miejsce to. Byk Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Byk Wciąż słyszę i zasłaniam. Się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem boku, powiew strach rozpywa, Zaciśnięte dłonie, Pyszna! Podobno ty umierasz. Leci w sobie. Z trudem ogarniam własny dom Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego Już, już, już na twarz nakładam brokat Mylą mi się słowa No i proszę, Beksa wróciła na pierwsze miejsce. Artur, Rojek, czas na głosowanie. Do piątku, do południa. Tak więc proszę go wykorzystać. Za 9 minut dziewiąta. Bardzo drobna przestępczość. Dzisiejszy odcinek należy przypomnieć najpierw, a więc teraz to właśnie zrobimy. setek out na parkingu, saferzy bezbłędnie wytypowali samochód pułapkę.. To musiał być ten z wielkim kawałkiem sera na masce. Tak to właśnie wyglądało. Pytanie dodatkowe brzmiało za szybą w, wewnątrz, w kabinie samochodu na lusterku wisiała maskotka pluszowa. I co to była za maskotka? Pytanie do państwa. Sporo odpowiedzi przeróżnych. Między innymi, że to był ślimak ten od sera na pierogi, że to była pułapka na myszy, że to pluszowy banan obrany do połowy, że to bombka choinkowa pluszowa, oczywiście smerw. Zgrywus też się pojawił ponownie. Myślę, że maskotka, która wisiała na lusterku w aucie był to pluszowy zwierzak z mapetów, wraz z perkusją oczywiście. Niebywale atrakcyjna maskotka pluszowa, czyli smer, y, y, zwierzak z perkusją, kajdanki pluszowe z różowym puszkiem, ktoś napisał pluszowe, wąsy i broda i wiele, wiele innych propozycji, ale uznaliśmy, że pluszowa dziura w serze. Powinna dzisiaj zostać nagrodzona kubkiem i gratulujemy osobie, która to przysłała. E, powędruje kubek, proszę się spodziewać. Za 7, za 7 minut dziewiąta teraz. Ury, ury, urywki, urywki z rozrywki. Oczywiście kolejna drobna przestępczość już za tydzień zapraszam. zapraszamy. Dziś poniedziałek, a więc Dariusz Rządkowski. Dziś tak nastrojowo. Nie policzanki. Jeden. Ta kobieta była ze styropianu Każdy mężczyzna, który do niej przychodził Odłupywał kawałek Podchodził do okna I piszczał Piętnaście Ta kobieta siedzi w autobusie I przegląda się w lusterku Myśli o mężczyznach swojego życia Każdy z nich zostawił na jej twarzy jakieś piętno Ten pieprzyk jest po Karolu Kurze łapki po Jacku Brodawka po Eugeniuszu. Ale zaraz, zaraz. Skąd wzięła się tutaj ta nowa pionowa zmarszczka? Czyżby tutaj w autobusie znalazł się jakiś nowy potwór, który zanim ją poznał, już ją porzucił? Trzydzieści dwa. Ten mężczyzna wynalazł magnetofon na zapachy. Teraz otwarza zapach Anny, czytając jednocześnie wichrowe wzgórza. Właśnie skończyła się kaseta. Nic nie szkodzi. Zaraz będzie wąchał jej drugą stronę. Osiem. Ta kobieta poszła do apteka aby sprawić sobie nowe okulary. Ponieważ nie była zbyt ładna, pani w sklepie poradziła jej, aby kupiła sobie takie, które nie tylko poprawią jej wzrok, ale także figurę. I rzeczywiście, z brzydkiego kaczątka stała się piękną, dyszącą blondynką, a jej długie rzęsy zmysłowo drapały szkła od okularów. Tej nocy postanowiła nie spędzać samotnie. Barza poderwała wysokiego faceta o znacznej subkulturze mięśni. Pędzili razem szaloną noc i dopiero nad ranem, kiedy kochanek zasnął, odważyła się zdjąć okulary. Wtedy z jej ust wydobył się krótki okrzyk przerażenia, a obok niej na zmiętej pościeli leżał mały, gruby mężczyzna o krótkich nogach i czerwonym karku. Nie policzanki. Dariusz Rządkowski do usłyszenia także za tydzień. Za 5 minut dziewiąte już się żegnamy. Maja Borkowska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Po dziewiątej Marek Niedźwiecki. A jutro, jutro o szóstej i nic więcej nie powiem. I wish I could stay this way With you There's nothing I can do There's nothing I can say Just listen to the sad song Love and devotion I wish I could stay this way With you There's nothing I can do There's nothing I can say I could stay this way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 na rondzie, myśl w kółko o zmianie opon Nie zawracaj sobie głowy dostawą Wybierz wysyłkę gratis na Allegro Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę Na stacji BP? Tak, teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści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 Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Kup ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją automatycznego cappuccino w supercenie. 1599 zł lub w 30 ratach 0% i odbierz 200 zł od producenta. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 31 marca jest dziewiąta. Małgorzata Maliborska. I Benjamin, Filip zapraszamy na serwis. W krakowskim sądzie dziś przesłuchania pierwszych świadków w procesie Bruno na kwietnia. Decyzja należy do nas.